Witam wszystkich kombinatorów, czyli słuchaczy kombinatu podcastowego. Dzisiaj taka smutna wiadomość, czyli odpowiedź, dlaczego odchodzę z kombinatu. Ale uwaga! Bo odchodzę z kombinatu tylko... Na trzy tygodnie. <głos> Zainspirowany moją środową, a czy czwartkową wizytą na pewnym wielkim portalu informacyjnym. Albo tak, na pewnym wielkim portalu informacyjnym. No trudno jest w radiu zrobić cudzysłów, ale jeżeli mi się to udało, no to, to dobrze. A jak nie, no to, to dlatego teraz o tym mówię, żeby było wiadomo, że to cudzysłów. Postanowiłem sprawdzić, jak takie świetne tytuły przyciągają słuchaczy. Czyli czytamy przykładowo, że Kaczyński zamordował Marka Krajeckiego. Po czym okazuje się, że chodzi o Kaczyńskiego, znanego, znanego miłośnika owadów, który kiedy przechadzał się po jakiejś dżungli, to akurat nadepnął Krajeńskiego, czyli to jest jakiś specyficzny gatunek roślin czy robaków i rozgniótł tego robaka. Gdybym zatytułował to inaczej, to któż by tego słuchał? A tak podejrzewam, że już bije rekordy popularności tutaj. Tak, przez najbliższe 2-3 tygodnie, chyba że się nie zmieni, nie będę nic publikował na kombinacie. A gdzie będę publikował? Na portalu, no portalu no przesada, na stronie enklawa.net gdzie założyłem swoje konto. To jest taki, taki portal, no, podcasterski, powiedzmy, zachęcający podcasterów do podcastowania. E, można tam spotkać na przykład Andrzeja Famielca i jego rocznik 77. Tak, tak, tak. I ja tam założyłem coś takiego. Kulturalna audycja skóry. Czyli po prostu moje audycje... Również archiwalne, ale zawsze dogrywam jakiś nowy komentarz, zawsze dogrywam coś bardziej bieżącego, jakoś to łączę, spajam, więc być może was też to zainteresuje. No a jeśli będzie jakaś nowa recenzja, na przykład w tym roku przygotowuję kolejna, kolejna nowela Lovecrafta, czyli W Górach Szaleństwa, już przeczytałem, już nagrałem wystarczy zmontować. Następnie jedna z powieści strugackich, też bardzo ciekawa rzecz, zimowa. Nagrałem to w zeszłym roku, tuż po powrocie z nart, z pięknej, zaśnieżonej krainy i chciałem to opublikować teraz, no ale no kurka feluś, czekam na zimę. Jak będzie zima, no to wtedy się za to zabiorę. I wszystkie te nowe materiały będą miały premierę w kulturalnej audycji skóry na enklawa.net. A później, jeśli kombinat jeszcze się zgodzi, to będą się pojawiać również na kombinacie no ale bez tej takiej powiedzmy otoczki wstęp, zakończenie jakiejś takiej luźnej gadaniny no bo jednak kombinat to jest to jest nie enklawa dosłownie, ale enklawa taka kulturalna, no tutaj rozmawia się tylko o kulturze no poza niedzielami, no więc dlatego w niedzielę o tym wam mówię Tak więc to w sumie taki krótki komunikat. A co teraz aktualnie dzieje się w kulturalnej audycji, czego jeszcze tutaj nie słyszeliście, no to posłuchajcie w tej pięciominutowej, dżinglowej, którą montowałem chyba za trzy dni, zajawce. Piotr Kaczkowski. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, 10 minut po 15. Agent Tomek. Jak on może? Co on sobie myśli, Marcin Krawczyk. Słuchajcie, głupcze! Martin Laskowik. I Mrs. Sikura. Tuzy wszechświatowego radionadajnictwa. Ich wizerunki, poza małym gronem najbardziej rozgorzałych fanów, są zupełnie nieznane. Lecz część z nich zapowiada i grozi. To ja będę musiał, że tak powiem, odsłonić swoją e, paskudną mordę, to to w ogóle będzie osobny antywalor. Czy sen wielu słuchaczy ziści się wreszcie, czy jest to zwykłe krokietowanie? Jak na ujawnienie twarzy zareagują wierni słuchacze, rozgrzane dziewczęta i śliniące się gobliny? Co jeśli za maską seksownego głosu kryje się prawdziwa brzydota? Mogąca dorównać statystom występującym w siedzibie samego Chabyhata. Ratu, kusliatnaj! Mam <śmiew> nocu ze wierągami, um, no pakaś. Kudja <śmiew> Jeśli agentomek tylko krokietuje? Co, jeśli zbliża się zima? Co, jeśli związki JFK i Nelsona Mandeli okażą się nieprawdziwe? na no co? No co? Co? Jeśli Mariusz Max Golonko naprawdę nie mówi, jak jest? Adbuster kłamie, a nie krytyk, krytyk okaże się kobietą. Ile trylogii powstałoby, gdyby Peter Jackson wziął się za Silmarillion, a Wajda nakręcił remake plusów dodatnich i plusów ujemnych? No co? I co, jeśli skończy mi się flow. No, teraz dam wam piętnaście sekund, abyście mogli się zastanowić nad odpowiedzią na te pytania. A dalszy ciąg usłyszycie w odcinku pod tytułem... Kulturalna audycja skóry Inside Jokes, czyli właśnie takie żarty dla ludzi obeznanych, dla ludzi w jakimś środowisku, dla którego kogoś, kto nie jest w temacie, no nie będzie tego rozumiał. Posłuchacie właśnie w dalszej części tej audycji, która jeszcze dalej dopiero się zaczyna i trwa 20 minut. No i zapraszam was, bo wymyśliłem coś, yy, taką zabawę, gdzie... Proszę komentatorów i słuchaczy, już tam możecie zobaczyć, już jest chyba ponad 10 komentarzy, żeby ludzie pisali o swoich wyobrażeniach na temat podcasterów. Ludzi, których właśnie jeszcze nie widzieli, jak wyobrażają sobie w rzeczywistości ich twarze, ich wizerunki, ich osoby. I potem w kolejnym odcinku, to już wam powiem, jak napiszecie komentarz, będę reagował i odpowiadał na te komentarze. Jak one się mają do rzeczywistości, bądź też nie mają. Tak więc zapraszam Was, bo jestem ciekawy również Was, jak Wy wyobrażacie sobie różnych podcasterów. Ale o tej zabawie dokładnie opowiadam w całym odcinku Kulturalnej Audycji Skóry. Tak więc enklawa.net Link znajdziecie też w opisie tego odcinka. No a więc zapraszam i do usłyszenia.